znalezione w dźwiękach. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś Wielka Sobota, ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, czas ciszy i skupienia, który przygotowuje na radość zmartwychwstania. Podążymy dziś za tradycją muzyczną Wielkiego Tygodnia i posłuchamy utworów przeznaczonych do oprawy liturgii tego szczególnego czasu. Sięgniemy po francuski repertuar pasyjny w interpretacji znakomitego zespołu muzyki dawnej Ensemble Correspondance pod dyrekcją Sebastiana Dosset. To artyści, którzy zaledwie kilka dni temu w środę wystąpili w Polsce podczas festiwalu Actus Humanus Resurrectio w Gdańsku i zaprezentowali wspaniale kantaty Jana Sebastiana Bacha, które zresztą niedawno ukazały się na ich płycie. I właśnie przegląd nagrań studyjnych Ensemble Correspondance dzisiaj przed nami. Kompozycje związane z liturgią Wielkiego Tygodnia, ale również refleksje na temat tego repertuaru i nie tylko Sebastiana Dosset. Zaczniemy od Sons de Ténèbres Michela Richarda de la Landa. To muzyka, która prowadzi przez mrok ku światłu. Ciemne jutrznie to szczególny gatunek wokalnej muzyki liturgicznej, który ukształtował się we Francji w połowie XVII wieku, wyrastając z tradycji renesansowych lamentacji. Takich kompozytorów jak Gesualdo czy Thomas Louis de Victoria, zanikł w pierwszej połowie XVIII wieku. Les des Tenebre miały oczywiście znaczenie religijne, ale pełniły także istotną funkcję praktyczną. Pozwalały angażować muzyków i śpiewaków królewskich w okresie Wielkiego Postu, kiedy wystawianie oper było zakazane. Powstawały głównie w kręgu dworu wersalskiego i francuskiej arystokracji. I właśnie ten repertuar szczególnie upodobał sobie Sebastien Dosset i zespół korespondence. W 2015 roku artyści zarejestrowali Lessons de ténèbres Michela Richarda de La Londa. I to z tego nagrania posłuchamy teraz fragmentu Ciemnych Jutrzni na Wielką Środę. Do naszych czasów zachowały się jedynie trzy lekcje de La Londa, po jednej na każdy dzień Triduum Paschalnego. Pełen cykl obejmował dziewięć lekcji, po trzy na każdy dzień. To muzyka nie tyle pomyślana jako zamknięty cykl, ile jako odpowiedź na konkretny moment liturgii wpisana w rytm nabożeństwa. Muzyka skupienia, ale i intensywnego, bardzo osobistego przeżycia. Już teraz ensemble correspondents pod dyrekcją Sebastiana Dose w partii solowej Sophie Karthäuser. Les Sąs des Nèbres, ça fait référence à un office, euh, qui a lieu pendant la Semaine Sainte, euh, sur trois jours consécutifs, um, et qui... Les Sąs des euh, odnoszą się neon, do nabożeństwa odprawianego music, w Wielkim Tygodniu przez Kolejne dni. W jego ramach wykonywane są m.in. teksty proroka Jeremiasza, fragmenty Starego Testamentu, w których opłakuje on zburzenie świątyni jerozolimskiej przez Babilończyków. Sam tekst Jeremiasza domaga się teatralizacji. Zawiera w sobie silny element dramatyczny. Kompozytorzy chętnie ten rys wzmacniali. a u Michela Richarda de la Landa jest to szczególnie wyraźne. Każdy werset otrzymuje bardzo precyzyjne decyzyjnie określony charakter. Choć utwory są krótkie, pojawiają się w nich gesty niezwykle wyraziste, szerokie, niemal teatralne. Ma to związek z praktyką epoki. Tę muzykę wykonywały nie tyle dziewczęta z klasztorów, ile raczej dojrzałe śpiewaczki, często związane z operą, doskonale władające sztuką wokalną. W rezultacie nawet w tych utworach religijnych odnajdujemy silny pierwiastek wokalny i teatralny, Naturalne. Istnieje także cały idiom francuskiej muzyki barokowej. Język, który trzeba poznać i zrozumieć i nad którym intensywnie pracowaliśmy z consomble correspondents. Szczególność tych lesons de tenebre polega jednak na czymś jeszcze. De La zapisał niezwykle wiele szczegółów. Pozostawił liczne oznaczenia ornamentacyjne, a także melizmaty rozpisane bardzo dokładnie, nuta po nucie. Wynika to nie tylko z charakteru gatunku, lecz także z faktu, że kompozytor sam nadzorował publikacje i dążył możliwie do najbardziej precyzyjnego przekazania swojej intencji, co w tamtej epoce, było raczej rzadkością. Z jednej strony to styl, który trzeba dobrze znać, z drugiej niezwykle szczegółowy zapis, który bardzo precyzyjnie prowadzi wykonawcę. Zaskakujące jest przy tym, że de La zrobił błyskotliwą karierę na dworze królewskim. Otrzymał wszelkie zaszczyty, pełnił najważniejsze funkcje, był nadintendentem muzyki królewskiej, zarówno w komnacie, jak i w kaplicy. Należał do czołowych twórców wielkich form tworzonych w Versailles zwłaszcza Grand Motetu. I voilà. właśnie dlatego tym bardziej en fait niezwykłe są que, jego lesądy de Tenebre, napisane um, na skład znacznie um, bardziej kameralny. Uh, Nie ma tu uh, wersalskiej pompy, którą odnajdujemy w innych jego dziełach. Jest natomiast coś unant bardzo unant osobistego. Być może tym bardziej, że utwory te mogły być wykonywane przez córki kompozytora. Jeśli chodzi o akompaniament, możliwości jest bardzo wiele. Można ograniczyć się do samego basso continuo, pozytywu i violi da gamba, jak zapewne często bywało w tamtej epoce. Można jednak uznać, że muzyka ta, ze względu na swój dramatyzm, domaga się bogatszego instrumentarium. Biorąc pod uwagę kontekst powstania tych utworów, środowisko dworu, jego rangę i możliwości, zdecydowałem się w naszej interpretacji na rozbudowane kontinuo. Organy, klawesyn, dwie viole da gamba, teorbę i lutnie. Przy tym nagraniu Ciemnych Jutrzni de la Londa po raz pierwszy współpracowaliśmy z Sophie Cartheuser. Pomysł wyszedł od wytwórni Harmonia Mundi i był dość nietypowy, jak na naszą pracę z zespołem korespondencji. Uznałem jednak, że właśnie dla tego repertuaru jest to nie tylko dobry wybór, lecz wręcz bardzo trafny. Wiemy przecież, że ta muzyka była wykonywana przez głosy bliższe operze niż tradycyjnej muzyce sakralnej. Ten repertuar wymaga szerokiej palety środków wokalnych, niuansów, barw, ekspresji. I pod tym względem mieliśmy ogromne szczęście, że mogliśmy pracować z Sofii przez długi czas przed nagraniem, wspólnie budując interpretację. Myślę, że była to intuicja w pełni słuszna. Aby zachować jedność, spójność wszystkich fragmentów drobnych, następujących po sobie form Les tenebra wystarczy podążać za tym, co napisał kompozytor. Ciemne jutrznie w tej postaci mają własny oddech, własną jedność i wyraźną formę. Naszym zadaniem jest spróbować ją zrozumieć i oddać pełnie brzmienia. This is what Ensemble correspondance zespół klawesynisty i organisty Sebastiana Dosset. To Les Son de Tenebre Michela Richarda de la Londa, trzecia lekcja ciemnych jutrzni na Wielki Piątek do fragmentów lamentacji Jeremiasza ze Starego Testamentu. Najbardziej dramatycznego, emocjonalnego tekstu, po które sięgano przy pisaniu Les Son de Tenebre. De La Londe był jednym z najważniejszych kompozytorów epoki Ludwika XIV, a w muzyce sakralnej bodaj najbardziej wpływowym i utalentowanym stwórców związanych z Chapelle Royale i Wersalem. Jego Les Sons de Tenebre wpisują się w wielką, barokową tradycję ciemnych jutrzni, ale w przypadku kompozycji De La Londa zachowała się tylko ostatnia z trzech lekcji skomponowanych na każdy dzień Wielkiego Tygodnia. Ten repertuar Ensemble Correspondance zarejestrował w 2015 roku. Zespół specjalizujący się w muzyce francuskiej XVII wieku. I to właśnie ten repertuar stanowi jego rdzeń. Jak sam Sébastien Dose przyznaje, jest największą artystyczną fascynacją. Muzyka Marka Antoana Charpentiera, Michela Richarda de la Londa, kompozytorów, w których twórczości spotykają się głębia tekstu wyrafinowanie formy i niezwykła intensywność wyrazu. Myślę, że osobowość de la Landa jest bardzo złożona. Z jednej strony skupił w swoich rękach wszelkie możliwe zaszczyty. Być może posunął się nawet dalej niż Lili w sensie w tej błyskotliwej karierze na dworze wersalskim. A jednocześnie jest w jego muzyce głębia, a czasem wręcz pewne ogołocenie w którym mamy wrażenie, że zostajemy doprowadzeni do najbardziej zasadniczych pytań życia. U tego kompozytora istnieją więc dwa bieguny. Ja sam mam z nim szczególną więź, ponieważ był to jeden z pierwszych koncertów muzyki dawnej jakie usłyszałem, na festiwalu w Dieppe. Miałem wtedy 17 lat, byłem na kursie i właśnie tam usłyszałem tę muzykę w wykonaniu Izabel Derusse z pierem Trosleje i nimą Ben David. Byłem absolutnie zafascynowany De La Londyn, wręcz porażony jego muzyką. I do dziś dokładnie pamiętam moment, w którym po raz pierwszy wziąłem do ręki. Partiturę z dziełem de la Londa. Ta muzyka należy w pełni do repertuaru Ansomble Correspondance, a jednocześnie wyróżnia się niezwykle wyrazistym dopracowanym językiem wokalnym. Jak już mówiłem, wiemy, że Les Sons de des to repertuar, który był często wykonywany przez śpiewaczki operowe, a więc przez głosy o nieco innej naturze niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Istniała więc naturalna zgodność między tym repertuarem a Sophie Karthäuser. To była wspaniała przygoda, także dlatego, że Sophie chciała pracować bardzo intensywnie. Przez kilka miesięcy obcowaliśmy z Les Sons de des de la Londa, zanim je nagraliśmy. Myślę, więc, że to dzieło odegrało w moim życiu bardzo ważną rolę, zarówno na początku tej drogi, jak i w trakcie samego nagrania, bo jest to muzyka niezwykle intensywna. A jeśli chodzi o Marka Antoana Charpentiera, jego muzyka jest dla mnie również nieustająco fascynująca. To kompozytor, który za każdym razem odsłania coś nowego. Jego muzyka wciąż pozostaje żywa i inspirująca. Drugą cechą, którą dostrzegam, jest szczególna głębia i inteligencja w traktowaniu tekstu. Nie ma tu nic automatycznego, czegoś, co mogłoby się stać powtarzalne czy schematyczne. U Charpentiera zawsze istnieje bezpośrednia relacja z tekstem i to właśnie ona sprawia, że jego muzyka naprawdę karmi, że ma w sobie substancję. To, co łączy tych dwóch kompozytorów, to miłość do kontrapunktu i do muzyki doskonale skonstruowanej, zarazem niezwykle ekspresyjnej. U Michela Richarda de la Londa na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim klarowność i retoryka francuskiego stylu. Dbałość o deklamację tekstu, o przejrzystość frazy i elegancję formy. To muzyka, która buduje wyraz poprzez światło brzmienia, proporcje, i architekturę. Napięcie nie wynika tu z ostrych kontrastów harmonicznych, lecz rodzi się subtelnie, z relacji między partiami solowymi i choralnymi, z rytmu, z gestu, z samej organizacji muzycznej przestrzeni. Można to wyraźnie usłyszeć. U de La Landa rzeczywiście pozostajemy bliżej klasycznej równowagi francuskiego dworu, większej przejrzystości umiaru, i szlachetnej prostoty, w której emocja nie jest eksponowana wprost, lecz ukryta w doskonale wyważonej formie. U Charpentiera mamy wyraźną teatralność, a także być może tę rzymską aurę, bardzo wyczuwalną w jego stylu. To nie przypadek. Marc-Antoine Charpentier Kształcił się w Rzymie u Giacomo Carissimiego i to właśnie tam przyswoił sobie język muzyki bardziej ekspresyjnej, opartej na silnej retoryce i bezpośrednim związku z tekstem. Jednym z najpiękniejszych przykładów tego jest Miserere mei Deus, opracowanie psalmu 51, jednego z najważniejszych tekstów pokutnych w tradycji chrześcijańskiej. Utwór powstał najprawdopodobniej w latach 80. XVII wieku, w czasie gdy Charpentier związany był z kręgiem jezuitów i paryskimi instytucjami religijnymi, dla których komponował muzykę liturgiczną. To modlitwa o przebaczenie, głęboko osobista, pełna skruchy i wewnętrznego napięcia. U Charpentiera tekst ten zyskuje niezwykłą intensywność od skupionych niemal ascetycznych fragmentów po momenty silnego emocjonalnego napięcia budowanego przez kontrasty brzmieniowe i retoryczne gesty. To już nie tylko liturgia, to także przeżycie, które angażuje na poziomie bardzo bezpośrednim. Posłuchamy interpretacji tego dzieła Miserere Marka Antoana Charpentiera, Ensemble Correspondance pod dyrekcją Sebastiana Dosset. Uh Fragment Miserere mei Deus Marka Antoana Charpentiera w nagraniu z 2013 roku Ensemble Correspondance pod dyrekcją Sebastiana Dosset. To były początki działalności tych francuskich muzyków. Zespół powstał w 2009 roku i bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę wyjątkową spójnością brzmienia i konsekwentnym wyborem repertuaru. Od samego początku jego trzon stanowi muzyka francuska XVII wieku, przede wszystkim twórczość Charpentiera, ale także Michela Richarda de la Londa. Ten repertuar stał się dla Sebastiana Dosset, jego zespołu, przestrzenią poszukiwań między liturgią a teatrem, między słowem a dźwiękiem, bo właśnie o to chodzi w tej muzyce, o przenikanie się sensów, o relację między tekstem a dźwiękiem, między emocją a formą, między przeszłością, a współczesnością. Posłuchamy teraz słów, które stały się źródłem tej idei i inspiracją dla nazwy Ensemble correspondance Fragment wiersza correspondance od dźwięki Charlesa Baudlera recytuje Sebastian Dosset. Natura jest świątynią, kiedy słupy żywe, niepojęte nam słowa wymawiają czasem. Człowiek wśród nich przechodzi jak symbolów lasem. One zaś mu spojrzenia rzucają życzliwe, opowiadają dźwięki, wonie i kolory. Myślę, że bardzo trudno jest dokonać wyboru nazwy, bo czy tego chcemy, czy nie, nadaje on pewien ślad, pewną tożsamość. Dość jasno wiedziałem, czego nie chcę. Nie chciałem odwoływać się do tytułu jakiegoś dzieła, nazwiska kompozytora czy czegoś podobnego z epoki, która mnie interesuje, ponieważ wydawało mi się, że prowadziłoby to do pewnego rodzaju zamknięcia. Tymczasem ten wiersz Baudlera jest przecież jednym z wielkich monumentów poezji francuskiej. I bardzo bliska jest mi ta idea synestezji, współbrzmienia wszystkich sztuk, przekonania, że rzeczy ze sobą rozmawiają, zbiegają się. By przywołać jakąś wyższą ideę, ta myśl bardzo mi odpowiada, ponieważ w pewnym sensie określa także jakiś bardziej ogólny projekt otwarcia. Wskazuje też może na samo bycie muzykiem dzisiaj, to znaczy na próbę przywołania czegoś wyższego. W tych korespondencjach jest też przecież idea wymiany. Jest też korespondencja Madame de Sevigny, jeden z najważniejszych pomników literatury XVII wieku, zbiór listów, które odsłaniają życie francuskiego dworu i jego kulturę. Poza tym jest w tym również idea przywoływania innego świata, przywoływania jakiegoś gdzie indziej, projektowania się ku odmiennemu wymiarowi. To trochę jak u malarzy orientalistów, którzy rzutowali na wschód własne wyobrażenia. Myślę, że obecna jest tu idea innej rzeczywistości, takiej, do której próbujemy dotrzeć. Myślę, że XVII wiek jest, przynajmniej w moim odczuciu, w granicach tego, co jeszcze o nim wiem, mam nadzieję wiedzieć coraz więcej, stuleciem przejść, przemian, przemieszczania się między różnymi światami intelektualnymi, co odnajdujemy również w muzyce. Dziś wrzucamy to wszystko do jednego worka, z pewnej wygody mówiąc po prostu muzyka barokowa. Ale co właściwie łączy air de ballet Antoana Bosseta z Arietką Rameau? Można by powiedzieć nic, absolutnie nic. To pewnego rodzaju intelektualne lenistwo sprawia, że dziś mówi się barok, bo mniej więcej tak uczy tego uniwersytet, ale... Jest oczywiste, że potrzeba tu prawdziwej pracy intelektualnej, nieco subtelniejszej analizy. Na przykład rok 1650, który jest dla mnie datą kluczową, również dlatego, że interesowałem się tym okresem przy okazji Ballet, Royal de la Nuit i innych programów, to zarazem czas przemian intelektualnych. W muzyce przechodzimy wtedy od świata fantazyjności, świata ultra wyobraźni, fantazji i pozornego nieuporządkowania ku czemuś innemu. Od tego momentu wszystko zaczyna się niejako uruchamiać, także wraz z początkiem panowania Ludwika XIV, w stronę większej racjonalności, większego kartezjanizmu, większego uporządkowania. Wynajduje się wtedy nowe formy. Opera narodzi się później. Wielki Motet również pojawi się później ale rzeczywiście mamy wówczas do czynienia ze zmianą świata. To także świat, w którym niestabilność polityczna sprzyja intelektualnemu rozkwitowi, ponieważ różne sposoby myślenia organizują się wokół wielu ośrodków, zwłaszcza salonów, podczas gdy im bardziej zbliżamy się do końca stulecia, tym bardziej wszystko się centralizuje i ujednolica w sferze myśli. Sądzę, że środek XVII wieku to także moment, w którym pojawiają się najbardziej spolaryzowane postawy. Od ludzi najbardziej błyskotliwych i pobożnych, aż po tych najbardziej libertyńskich. Rozpiętość myśli i twórczości artystycznej w tamtym czasie jest naprawdę zdumiewająca. To fragment Miserere Michela Richarda de la Landa w interpretacji Ensemble Correspondance pod dyrekcją Sebastiana Dosset nagranie z 2015 roku. Znakomici francuscy muzycy, którzy od lat z niezwykłą konsekwencją i wrażliwością sięgają po repertuar francuski XVII wieku. Niedawno wystąpili w Polsce podczas festiwalu Actus Humanus Resurrectio. W Wielką Środę Zaprezentowali kantaty Jana Sebastiana Bacha, które znalazły się także na ich najnowszej płycie. A finał festiwalu Actus Humanus już jutro i również na naszej antenie. Zapraszam Państwa na transmisję koncertu Le Musicien de Saint Julien pod dyrekcją François Lazarewicza z udziałem Tima Mida i Jamesa Hola w partiach solowych. To już jutro o 20.00, a dzisiaj za nami opowieści i refleksje Sebastiana Dose o muzyce pasyjnej, o jej miejscu między liturgią a teatrem, między słowem a dźwiękiem, między tradycją a żywym doświadczeniem i o tym, co sam Sebastian Dose nazwał korespondencją sztuk, momentem, w którym słowo staje się dźwiękiem, a dźwięk, Zaczyna znaczyć więcej niż jesteśmy w stanie nazwać. To przestrzeń, w której muzyka nie istnieje sama, ale w dialogu z tekstem, z emocją, z wyobraźnią. I może dlatego ta muzyka, choć zakorzeniona w XVII wieku, pozostaje tak poruszająca do dziś. Muzyka, która prowadzi przez ciszę ku światłu. Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie.